Ok, no to witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie, już teraz oficjalnie na 15. Gra Akademiku yy, i Wakacje w pełni, lato nam się piękne zrobiło, gorące, słoneczne, więc jakby temat grania mobilnego grania wakacyjnego jak najbardziej yy, wydaje mi się wa warto poruszyć, co dzisiaj yy, zrobimy i w, z racji tego, że właśnie mamy taki okres wakacyjno- yy, urlopowy, dla niektórych yy, może jeszcze ktoś tutaj nie wiem, na jakieś kolonie jeździ czy coś w tym stylu, nie? Już na wszyscy jesteśmy na to Ale myślę, że jeszcze pamiętają te czasy, ta, kiedy jeździli ta, na kolonie właśnie. Tak, że... więc y, skoro pamiętamy jeszcze te momenty, kiedy jeździliśmy na wakacje, czy to na kolonie, czy z rodzicami gdzieś tam, to chciałbym się was zapytać o takie wasze pierwsze doświadczenia właśnie z graniem mobilnym to nawet jeżeli nie nie, wiem, nie, nie graliście Gdzieś na, na wyjeździe, tylko po prostu na jakichś tam urządzeniach przenośnych sobie graliście To pierwsze takie doświadczenie Z graniem mobilnym Kiedy to było, na czym i w co? Była taka gra na cztery przyciski, coś się strzelało do kaczek A, Rosyjska okay. mm. Coś rodzaju ruskich jajeczek No, albo tak, też było mm. tak. To było to samo przemalowane, nie? Tak, <grym> tak, tam można było po prostu podmienić LCD i, było. I, i, i, I robiło co innego, w znaczy, sensie mm. jedno urządzenie robiło innego. To ja mają tą samą mechanikę było trzeba przycisnąć przy, przy, przycisk, żeby, żeby, żeby, żeby trafić w coś, co spada na ciebie mniej więcej i się, i się to łapało. Okej. Okay. ja będę miał to samo, to się nazywało. Znaczy to było, dla tych, którzy nie wiedzą, to było po prostu u nas sprzedawano takie rosyjskie radzieckie urządzenia, które się nazywały Elektronika 51. Miały różne Ryczyna. gry. Tak, co to nazwa? Co? co to nazwa? A bo ja wiem, to wiesz... 50 lat, w związku radzieckim nie było marketingu, <laughs> tylko <laughs> po prostu inżynierowie wymyślali nazwy, więc, <laughs> więc to tak wyglądało, więc... E, ale to była gra, w moim przypadku tak właśnie klasyczne jajeczka, czyli zbieranie jajek za pomocą e, złego wilka z, z bajki e, Wilki zając. I e, to dla tych, którzy nie wiedzą, to były po prostu klony dosyć bezczelne e, gier Nintendo z lat 70 które się nazywały Game and Watch. E, Rosjanie to po prostu wzięli I, i całkowicie zacznęli, wstawiając w tym akurat przypadku własne Nazwijmy to sprite, ale to technicznie rzecz biorąc nie były Sprite. E, więc, e, i, i, a często nie robię z tego w ogóle. Więc, to było, na marginesie powiem, że byłem wtedy bardzo mały i nabierałem się na dowolne kity. Pamiętam, jak mój kolega powiedział mi, bo ja w ogóle nie wiedziałem do końca, o co chodzi. nie? Zbierasz te punkty i wiesz po co. I to dlaczego mam to robić? No i ktoś mi wyjaśnił, że słuchaj, wiesz co, jak dojdziesz do, przekręcisz licznik, to dostaniesz nagrodę w postaci tego, że baterie ci się całkowicie od nowa naładują. To no. jest fizycznie niemożliwe, ale ja to wtedy kupiłem, uznając, że tak. To jest dobry bonus. No jest to jest to dobry ja bonus. Panorama tak, to rozumiem. Gra okay. potrzebowała dodatkowego bodźca. Tak, tak, no byłem w przypadku, ja jestem tym ja graczem, rozumiem. który dlatego punkty nie wystarczają, ja hmm. muszę mieć coś więcej. Są więc... te wasze. Tak, punkty. No cóż, ja jako trochę młodszy grać, no to moja pierwsza gra chyba była na e, telefonie, takim jeszcze czarnowiałym. Się nazywało chyba Spacing Pace, czy coś takiego. Wlatało e, się takim stateczkiem z lewej do prawej strony, leciało się po prostu cały czas po linii prostej, można było tylko zmieniać wysokość i cały czas się strzelało. Pamiętam A co jakiś czas się to chyba ładowała jakiś chyba pocisk, no jakaś rakieta lepsza było. i. Co jakiś czas wyskakiwały jakieś bossy też, które tam były większe i trzeba było je trafiać w konkretne punkty na przykład. Albo po prostu miały więcej życia. Niż tak jest standardowe. No, ale też w sumie wtedy się nie zastanawiałem na tym, czy to czy nabije więcej punktów jakoś, szczególnie mi jakoś pomoże. Po prostu szedłem naprzód, żeby przejść. W moim przypadku to chyba koło 6 roku życia. A teraz jeszcze nie jestem pewien, czy wcześniej nie były jakieś klony Tetris'a czy tego typu innych gier, ale takie pierwsze wspomnienia jakie mam no to właśnie Game Watch Mini eee, to bodajże było jedna z takich gierek z Donkey Kongiem na, już na dwóch agranach chyba takich właśnie małych odsłonach bardzo fajna sprawa zresztą klasyk, wygląda jak Nintendo DS, prawda? Był w tak, jak Nintendo DS, tylko że lata 80-90. to chyba była w ogóle moje pierwsza konsola Nintendo <śmiech> Miałem tylko jedną grę, nie? no i? no i miałem tylko jedną grę niestety, potem <śmiech> dopiero wróciłem do Nintendo przy okazji DS Lite ja wiem, że jest, znaczy, wiem, no spotkałem się kilka razy z tą koszolą, bo to była taka koszola, która bardzo łatwo się psuła i była dość prosta w budowie. Miała y, ekran y, monochromatyczny, czyli tylko jeden kolor i jego odcienie no głównie to był czarny To nie by się z... na całym ekranie, tylko od niektórych tak. punktów Tak, głównie było to ekran był podzielony na dwie części na, samą, na sam interfejs i sam ekran gry i były różne gry, był Tetris, były jakieś czołgi żeby jeździć różne poziomy tych czołgów no takie 9-9 takie w jednym No tak. właśnie tego typu mi się też pewnie Tak, To jest właśnie Ciekawe, że dużo tych y, gier mobilnych, przynajmniej z tego okresu, kiedy y, zaczynają się już tak troszkę poważnie interesować grami, to nie było jakieś tam y, straszne to właśnie były albo jakieś takie podróby, jakieś już y, produktów takich poważniejszych typu konsol Nintendo, czy e, nie wiem, jakieś właśnie takie gry, które się wyświetlały w postaci jakichś kwadracików, wyścigi, takie były, nie wiem, Formuły 1, czy, czy jakieś tam strzelanie też po drodze. Coś takiego z tego było naprawdę mnóstwo i e, to były po prostu takie gierki elektroniczne z takim określeniem też się spotkaliście, że, że, to, że to nie są tak. gry, takie gry po prostu, o jakich my zazwyczaj rozmawiamy, tylko to są jakieś takie gierki elektroniczne. Ja bardzo nie lubię słowa gierka. Z taką trochę pogardliwą. Po jak słyszę słowo gierka... Tak, to jest po Tak, tak, ale to nawet, jeżeli ktoś ma dobre intencje i mówi gierka, to mm -hmm. wtedy to od razu tak jest. O, także, tak, spotkałem się z tym określeniem, ale nie. nie przypadło mi do dopuszczący. To jest tak, jak ze wszystkimi pogardliwymi określeniami. Je mogą używać tylko ci, o których wiadomo, że nie mają pogardliwego stosunku. Więc jak dwóch zagorzałych graczy mówi ze sobą gierka, to to brzmi ok. Ale jak jakiś gra... nie grać powie gierka, to to brzmi od razu... Zwłaszcza, kiedy chce przekonać że on trochę się zna i tak mówi, ha, ja grałem w taką gierkę. To specyfika wszystkich takich określeń. Ale to się nazywało te gry, jak to myślę, że ta nazwa jest, bierze się po prostu z rozróżnienia takiego czysto sprzętowego, że te planszowe urządzenia i, były... Słucham? elektroniczne, Nie, nie, ja A. myślę o tym, że gry wideo i gry elektroniczne, ta opozycja, to, to by się brała stąd, że gry elektroniczne to były te gry, które były nieprogramowalne, takie jak właśnie te Game Watch, no. albo jak Tetris'y, te wbudowane Tetris'y. Chodzi o to, że tam gra była wbudowana w sprzęt i nie było możliwości wgrania jakiegokolwiek innego oprogramowania i to jest istotna różnica, wydaje mi się, dlatego to, to, ta nazwa, jeżeli już, to miałaby takie zastosowanie grami elektronicznymi nazywaliśmy te, które były sprzętowo po prostu realizacją określonej liczby gier i były nieprogramowane nieprogramowanych gier a to właśnie też taka z mojego dzieciństwa. Co roku się w sumie niemalże kupowało, bo były wtedy pusty taką małą gierkę. Teraz to tamagotchi nazywają. Tamagotchi. Dalej, no, ale też ale tak. wtedy wtedy się nie nazywało tamagotchi, bo to nawet nie tyle co była podróbka, co to wtedy był oryginał, a teraz Tamagoci jest podróbką. No to, ale wtedy... było przed tamagotchi. No tak, to była taka bardzo stara. W sumie tam były trzy przyciski Aha. do przesuwania i zatwierdzania. No i po prostu się karmiło tego stworka. On w sumie nie wytrzymywał nigdy dłużej niż dwa dni. Co ja wiem? Mówię, że ty się nim nie opiekowałeś dobrze. No, to czas w tak grze trochę to inaczej, inaczej to leciał mi w rzeczywistości. To siedziało się po nocach tylko po to, żeby czekać aż on zaśnie. A w końcu on padał, bo był już tak przemęczony, bo nie chciał pójść wcześniej spać. No to się siedziało po nocach tak do 22. i w końcu mu się znudziło poszedł spać. To rano wstawałeś i się zazwyczaj już nie żył. No. to smutne. Jest, jest smutne że. Może, wspomnę, tak. Może na ktoś góry. ma jakieś bersersze wspomnień, <grym> <grym> <grym> jeżeli chodzi o, o gry przenośne. Ale ktoś to było dosyć się... zabawne, bo tak... Ale tak się wstaje... Radosne było to, że przeżył ci dwa dni. Jak umarł trzeciego, no to stworzyło się od razu nowego, Ale w sumie to też ciekawe, czy mówisz, że... Nawet sama gra potrafiła wytrzymać na tyle długo, żeby ten stworek odszedł z cyfrowego świata Bo z tego co ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, to jak już się miało taką grę To ona tak naprawdę funkcjonowała poprawnie półtora dnia, może dwa max Więc mówić w jakimś takim graniu zaangażowanym na czymś takim To wydaje mi się, nie ma możliwości No dobra, a takie może jakieś poważniejsze, to już się pojawił wątek Nintendo to może teraz troszkę się przesuńmy w, y, w przyszłość, czyli nadal przeszłość ale w taką trochę <grym> e, y, bliższą nam jakiś taki pierwszy porządny sprzęt y, przenośny oczywiście tutaj też możemy wliczyć w jakieś tam y, no laptopy to też, też tak ale takie stricte dedykowane graniu mobilnemu czyli Game. tam nie wiem, jakieś Game. Game Boy e Game Boy color. właśnie. Ktoś grał Game na Gameboy'u Game Boy, z was? Tak, Game Boy. Na kolorze, tak. O, tak. Gameboy'a tak. Gameboy'a to jest w ogóle, wydaje mi się, taka osobna dziedzina. Konsol, mimo wszystko. Trafiliśmy teraz na twój temat. I na mój 20, temat? 20, 20, 20 minut na ta. temat, temat Gameboy'a. Nie, nie, 20 minut to nie. 156 2096. Naszym uczestnikom. No to jak to było z tym Gameboy'em? Przyznajcie się. Znaczy, w moim przypadku to było tak, że nigdy nie posiadałem Gameboy'a, ale miałem okazję pograć na... Gameboyu znajomy, kiedy jechaliśmy akurat pytaj, że tylko była do Danii no i wtedy miałem okazję pokazać sobie parę parę... czy tam paręnaście godzin w Pokémony. oczywiście musiały to być Pokémony. pamiętam jak jeszcze nie wiem, jakieś z tych pierwszych, właśnie z pierwszych generacji Red Blue to Green też będzie, ale Green no. No, załóżmy, że to były Red'y i generalnie bardzo przyjemnie się grało. Bardzo mocny, bardzo wytrzymały sprzęt. Wytrzymała bateria. Generalnie świetna sprawa. Teraz z tego co wiem, to game Boy e wracają do łask przez dzięki muzyce czy na w sensie łatwo no. jest je kupić no, to, na baterie, to, to ja pozwolę sobie się nie zgodzić, bo w tych gamebojach pierwszych to yy, były baterie takie paluszki. Mi to jeszcze zależy, kto jak miał jakieś baterie. Ale o ile dzisiaj, właściwie, w tych przenośnych urządzeniach, jakby wbudowany akumulator jest czymś normalnym, standardowym. Tak, no to, każdy to, to nie te czasy były. No wiadomo. I pamiętam, że kiedyś ze swoim kuzynem, jak, jak jechałem do babci na wieś, no to obowiązkowo w plecaku Game Gameboy z jakąś grą. I zawsze dramatem było, kiedy bateria się rozładowywała w Gameboyu. A najbliższy sklep, no trzeba było trochę iść. No to trzeba było sobie chciało. kupić 10 no, Energizer'ów no, I w ogóle Ja chciałem ja tak, na 10-latka kupno drogich baterii to ale, no dobra, to gumę, to, to pieniądze ze świąt trzeba było oszczędzać, wiesz, na, na ten baterie. moment kiedy muszymy No ale no, generalnie wiesz, to była pewna zaleta, bo mogłeś sobie wziąć paczkę baterii no, no, no, Po prostu z niej pojechać, w tej chwili jak pojedziesz gdzieś, gdzie nie ma prądu, no to no, Nie dasz rady, w tej chwili 3DS-y, te podstawowe, wytrzymują 4 godziny max jakby nie grać. Mhm. Jeszcze mniej niż wracając... to pierwsze Game Boy, e, więc. Mhm. No to wracając do, do tych y Baterii. To z reguły naszym rozwiązaniem było to, że kładliśmy baterie wyjęte z Game Boya na piecu, który był rozgrzany i no. z racji tego, że poprzez ciepło te baterie trochę się doładowywały, no to jeszcze te pół godziny można było pograć. Ja wiem, się bało Game, Game Boya, Boy, ale... Nie, Game, Game Boy, y, że tak powiem, żyje do dzisiaj, ma się dobrze, więc chyba mu to, to nie To przez na piecu to jest tak. taka tajemnica. M Kolejną osobę do, do rozmowy. W międzyczasie. A to był, e, to był kolor. To kolor się ujawni, się. Przyszłaś. Tak? No, Dobrze, ok. No to skoro przyszłaś, to może Ciebie teraz zapytam, pierwsze jakieś tam kontakty z graniem mobilnym, jakie pamiętasz w swoim przypadku? No oczywiście kultowy wilk z zającem i jajek, to jajek, to, to, to jest to pokolenie. A później PSP okropna gra do Assassin's Creed Później te okropne patapony twoje, ale generalnie no to, że tak powiem, dogadacie się. Tak, pogadamy później. Ale bardzo pozytywne doświadczenia z 3DS-em i zorkanią i generalnie właściwie z Zeldą powiedziałabym na 3 ds ie tak. To w sumie tak tutaj trochę było tych radzieckich y, urządzeń, tutaj młodsi dyskutanci, już raczej gameboy i tak dalej, a teraz ktoś gra na jakiś, już tak wiemy, że tutaj 3DS i tak dalej, też tak 3DS. 3DS, tak, coś jeszcze? Ktoś, jeszcze? ktoś gra na jakieś urządzenia? A, na jakieś telefonie <grym> się na Ciebie. Ja jeszcze ja na PSP wyszło. trochę. I tak, no właśnie, to okej, okay. no to wydaje mi się, że przyszliśmy już do tego momentu, kiedy moglibyśmy się zastanowić Jak mówiliśmy o tych takich trochę, mówiliśmy o tych niedostatkach, tak, ten ekran monochromatyczny, te baterie, które nie wytrzymywały za długo Potworek, który tam umierał po trzech dniach, to może zastanówmy się, czy już dzisiaj jesteśmy na takim etapie czy to granie mobilne może konkurować już nie tylko na tym poziomie wizualnym, że mamy piękną grafikę i tak dalej, ale też na poziomie ambitności tych produkcji z tym graniem stacjonarnym. Czyli Jak najbardziej. Znaczy tak? Nie podciągałbym do końca gier znaczy komórkowo-tabletowych pod to. Bo tak mhm. Dalej krążymy w tym, w tym pojęciu gry mobilnej i one są takie dosyć szerokie, bo można mówić o konsolkach i można mhm. mówić o komórkach tabletach. Jeszcze komórki i tablety nie dojrzały do tego punktu, mhm. ale gry właśnie typu 3DS, ku PS-Vita jak najbardziej. Czy bym powiedział, że komórki dojrzały, tylko deweloperzy gier nie dojrzeli na... Może na tak, go... może bardziej w tą stronę. I gracza. Znaczy, a może właśnie gracze, może chodzi o to, że nie ma po prostu zapotrzebowania na, nie wiem, powiedzmy, że na ps wicie możesz w tej chwili zagrać sobie w grę, która co prawda jest sportem, ale jest. Persona 4 Golden, której przejście zajmuje kilkadziesiąt godzin. A jakby jeszcze na komórkach, na tabletach nie widzę gry tego typu, o takim rozmachu, oferującym tyle gameplayu. Poza portami sprzed 10 lat z typu Max Payne czy GTA, czy Bagus Game. Czy coraz większe, coraz ciekawsze gry powstają na tych komórkach, tabletach, przecież niedawno, parę dni temu wyszedł Deus Ex The Fall, który... Portuje na jakby większość e, mechanik z Human Revolution, D dodaje do tego nową fabułę. Sprawda ma być wydawana epizodycznie, więc to jest tam 4 godziny gameplayu i w ogóle. Ale jeszcze nie, nie dotarły do tego poziomu rozmachu. Moim zdaniem kieszeni konsolki jak najbardziej mogą konkurować z, z stacjonarnymi, oferując y, duż, y, dużo ciekawego gameplayu, tablety, mobilne jeszcze nie. Nie uczę kiedy to kiedykolwiek do tego poziomu, tak? Jak znaczy stot, możliwe, wstot, że, stot, że to że tam są same gry free to play tak naprawdę. Możliwe, że no po prostu no chodzi no o nie, nie ten target, że tak? jak ktoś kupuje kieszeni konsolkę, no to jest dedykowanym graczem raczej i wiadomo czego oczekuje. A jak ktoś ma telefon, to ma telefon. Paweł mhm. coś. E, tak, i, znaczy powiem o swoim doświadczeniu, w moim doświadczeniu to te ani. znaczy tabletowe i mobilne rzeczy, to w ogóle. To w ogóle jest mhm. w moim doświadczeniu kompletnie nie.. Nie, nie ma szans, nawet właśnie grami kieszonką... Kieszonką. Właśnie nie, grami na e, e, konsolach przenośnych. A, e, a te gry na konsolach przenośnych. Chciałbym powiedzieć, że one doszły do tego punktu, ale moje doświadczenie jest takie, że mi pokazuje, że w moim przypadku z całą pewnością ja ich tak nie odbieram, bo Kiedykolwiek jadę gdzieś na wakacje, zabieram ze sobą 3DS-a, czy zabieram ze sobą PSP, zabieram ze sobą jeszcze DS-a dawniej, mm -hmm. to grając tam na wakacjach. myślę się sobie taki mam odruch, kurczę, ale fajne są te gry. Przecież one są tak samo fajne, jak tylko na wakacje. rewelacja. Dlaczego ja w to nie grałem w domu? No rewelacja. Przecież ja w to teraz będę grał jak wrócę i wracam, nigdy w to nie grałem. No, to, leży, nie. Więc, więc, to jest dokładnie tak. Więc prawda jest taka, że gdy tylko mam, fizycznie możliwość grania na konsolach lub na PC, na dużym ekranie, a obok leży konsola przenośna to, to nawet jak mi się ta gra podoba to jakoś myślę sobie e, może nie dziś i ostatecznie nigdy do niej nie wraca, że wracam do niej tylko wtedy kiedy nie mam innej możliwości. Znaczy może też chodzi o podejście po prostu, to się jak, jak się odbiera te gry. No ja na przykład widzę to u siebie tak, że w tej chwili tam cały czas w Animal Crossing New Leaf, bo wyszło na 3 a i mamy tam już 40 godzin nabite i codziennie minimum godzinę poświęcam na to, żeby tam przejść po tym mieście, żeby potrząsać wszystkie drzewa, żeby sprawdzić wszystkie tam kamienie, podać wszystkie kwiatki, spieniężyć co się da. Ja miałem Myślę, takie doświadczenie może wtedy, kiedy był ten krótki etap, kiedy gry, te przenośne zaczęły oferować coś, czego w żadnym stopniu nie oferują gry inne, a mianowicie chodziło o ten moment, kiedy się pojawił Nintendo DS. Mhm. Kiedy, się pojawił Nintendo ED, nie, kiedy się pojawiło Nintendo DS, to rzeczywiście było tak, że ja pomyślałem, sobie, że to granie z tylusem dotykowe zupełnie coś innego. Miałem pamiętam Varial e... Touchd, Tak. Mhm. I to było po prostu to było tak silne doświadczenie, bo kompletnie nie przypominał, to był interfejs kompletnie inny, doświadczenie grania było kompletnie inne, że, że w zasadzie, wtedy absolutnie nie miałem wątpliwości, że e, rzucam na bok, nie pamiętam, że jaką konsolę, stacjonarną czy -y wtedy miałem akurat, bo to było tak odmienne. A teraz, podczas gdy mam duży tablet, już się jakby byłem z tym, z tym dotykowym interfejsem, to rzeczywiście ten efekt jest coraz, jest bardzo widoczny. Czego nawet czasem żałuję, bo tam są bardzo fajne gry, tylko nie wiem czemu ten duży ekran powoduje, że Myślę, że to jest kwestia ekranu. znaczy tak, też lubię sobie wrócić do domu i nie wiem, odpalić Xboxa albo podłączyć laptopa i odpalić Steam Big Picture, który jest w ogóle świetną rzeczą. Tak, oczywiście. Mhm. I tam sobie pograć w jakieś gierki. No ale no nie wiem, czasem jest, jest też ta ochota, żeby wsiąść po prostu sobie na kanapę i pograć w te mniejsze mobilne. A zresztą no jak teraz jak codziennie muszę dojeżdżać z gierza do pracy godzinę, no to handheldy.. To jest inna sprawa, dlatego nawet tutaj hmm. coś to pasowało do tego, do tego określenia, którym posługowaliśmy się tydzień temu, czyli dyspozytyw, tak? tak? Że cały czas nie wiem, czemu nie można mówić okoliczności. Hmm. Ale e, więc e, można. E, okay. Że nic nie brzmieć. tak, jak okoliczności dyktują. Tak, że hmm. no, moje doświadczenie też tak jest rzeczywiście. Ja na przykład z, z, w gry takie właśnie telefonowe prawie w ogóle nie grałem, w pewnym momencie zacząłem w nie grać. Kiedy właśnie siedziałem na przystanku i tak dalej i jakoś nie miałem ze sobą tego 3DS-a, nie wiem, czy tam DS, czy PSP. I wtedy te telefonowe do działały dokładnie tak, czy ten sam schemat się powtórzył. Wydawało mi się wtedy na tym przystanku, że te są całkiem fajne. Ale to jak przychodziłem do domu, to mam nee. no, lepsze rzeczy do roboty. Zresztą na marginesie muszę powiedzieć, że w tej chwili, od kiedy mam internet w telefonie, już tak na stałe, to te gry kompletnie też przegrały z internetu. Znaczy ja w ogóle nie gram w gry telefonowe, ja ponieważ zawsze Twittera, ta, Facebooka, Facebooka poczytałem sobie w internecie. Żadna, Nie znalazłem takiej gry, która mogłaby wygrać, telefonowej, która mogłaby wygrać z internetu, po prostu z czytaniem yy, informacji w internecie. Więc w tym sensie gry telefonowe już przegrały w moim przynajmniej doświadczeniu jako graczach yy, na, na razie, na, całkowicie. Temple Run już nie będzie. Nie. Yeah. To samo jest na tablecie, że sobie, myślę, że sobie włączyć jakieś gry. Wolę sobie włączyć lidera i zobaczyć, co jest ciekawe w dzisiejszym się w świecie. No, ja mam sentyment do tego Tempel Round jednak. nie do dwórki. Mimo wszystko. No dobrze, no, no to załóżmy taką sytuację, czy znaczy załóżmy, no ja na przykład miałem taką sytuację, że przez długi okres czasu Właściwie jedynym, jedyną możliwością zagrania w gry to właśnie był ten posiadany Game Boy I tam właśnie grałem w jakieś Pokémony, w Warriorlanda w, w jakiś tam nie wiem Mortal Kombat, który wyglądał okropnie na tym Game Boy'u, ale było No i teraz sobie wyobraźmy taką sytuację, że jest to, zwłaszcza dla młodszego odbiorcy, no to posiadanie tego smartfona Czy jakiejś takiej przynosi konsoli z racji tego, że one są tańsze, czy też przy okazji się otrzymuje, czy tam jakiś abonament i tak dalej więc jakby jest łatwiejszy do tego dostęp Więc załóżmy, że jest to jedyne takie możliwe granie No i co, no i wtedy zostają nam tylko takie typowo gry arkadowe, Czy jednak mimo wszystko na tych grach e, takich mobilnych można pograć coś ambitnego I nie mam tu już na myśli już tych wspomnianych Pokémonów, Czy jeszcze coś takiego innego ambitnego na te platformy mobilne no, waszym zdaniem się pojawiło Ty zrobiono jakąś grę, która naprawdę ma na celu pokazać konkretną fabułę, która zajmuje kilka godzin no myślę, że się dużo osób, które by chciały tu pobrać, Ale tylko, są że... takie. No tak, już w czasach Game Boyów, Adwansów jest na przykład seria Golden Sun, mm -hmm. która jest Ale świetna. Nawet Game Boy Color i nawet game Boy miały jakieś RPG. Tak. Miały RPG miały gry, mm. które dało się zrealizować jakby tylko na tych konsolach przenośnych, bo one działają w specyficzny sposób. Zresztą, na Game to przykład... jest RPGiem też, w kuncie, mimo tej cukierkowej, takiej bardzo prostej fabuły. To, jeżeli chodzi o mechanikę, to jest złożone rpg To jest no. niesamowicie złożone i jest coraz bardziej złożone z każdą generacją. Tak. A na przykład masz też na pierwszych Game Boyach Legend of Zelda, Link's Awakening, no które tak. do tej pory jest opiewane jako jedna z najlepszych zeld, kiedykolwiek. Z fajną fabułą i z fajnym gameplayem w ogóle. To A, nie jest tak, że tych gier nie ma i są ludzie, którzy w niechętnie grają Czyli można, jak się chce, to można, można sobie tak porządnie pograć, tak? Mhm. No, ja, ja myślę, że to zależy nie? rzeczywiście od sposobu, w jakim miałyby być te konsole wykorzystywane. I Właściwie w przypadku konsol mobilnych są dwa takie sposoby i dlatego takie dwa rodzaje gier powstają Jeden ze sposobów to jest granie w czasie na przykład podróży Krótkiej podróży, na przykład mhm. w pociągu albo w, do pracy, i tak dalej, gdzie rzeczywiście granie powiedzmy Zelda może być nieprzyjemne nawet, mhm. Nie tylko że ale aktualnie e, e, rzeczywiście nieprzyjemne, czyli przerywanie może być niefajnym doznaniem, kiedy muszę wyjść z tego świata. Mhm. I, e. a co akurat w Zelda tak to działa? No tak, więc to na myśli. I oprócz tego jest, nie zapominajmy, ważne zastosowanie tych konsol, kiedy po prostu myślimy o takim scenariuszu, kiedy to znajdujemy się, nie wiem, poza domem, na przykład właśnie Bierzemy na wakacjach, gdzieś? mamy jakiś wieczór i mamy, nie wiem, 3 godziny, w których chcemy coś pograć i nie chcemy grać przez 3, mm -hmm. 3 godziny w Angry Birds, więc w tym mm -hmm. momencie y, ta Zelda wtedy albo ten Baldur's Gate przenośny jest jak znalazł. Więc te, te dwa rynki całkowicie, wydaje mi się, są komplementarne. Mm -hmm. Znaczy że też trzeba spojrzeć na jakby warunki, w których to granie mobilne powstało. W sensie mówię tutaj konkretnie o Japonii, o Nintendo i o Sony, które wypuściły swoje te DS, -y, Game Boy -y, PSP. No i to jest kraj, gdzie generalnie ludzie w większości przypadków dojeżdżają do pracy pociągiem i to im trochę zajmuje. Tam powiedzmy, siedzą w tym pociągu pół godziny dziennie w jedną stronę, no i to jest idealne, żeby właśnie usiąść pograć. Nie przyjął się to może aż tak dobrze w Polsce, gdzie jest jakby... znaczy w Polsce i generalnie w hmm. krajach europejskich, gdzie to jest mentalność, że się dojeżdża samochodem teraz. Prawie wszyscy dojeżdżają samochodami do pracy. Nie. Hmm. Hmm. To, <gry> to prawda. To jest prawda. To prawda, bo nie mamy dobrego systemu. W wielu miastach nie masz tak dobrego systemu. Wszyscy mówią o Londynie czy Paryżu, ale w wielu europejskich no, tak, miastach nie ma tak, miasta. tak dobrego metra. Hmm. Jak, wszyscy albo, wolą sobie dojechać albo, samochodem niż się męczyć autobusami, przesiadkami i w ogóle. Tak, oczywiście. Hmm. No w korku, to też kuszące tak na chwilę No ale wyciągasz tą konsolę no wiem, na 3 minuty, bo no, ty poważ, to Też. Nie, nie no, no do transport, dobry transport publiczny, w którym nie trzeba się przesiadać to jest dla, dla konsolów Kansolka <głosy> Ja, ja, ja widziałem, że ja sobie nie naprawdę nie pamiętam tego. robić. mówić Okej, no dobra, no to pojawiło się mamy te takie ambitne produkcje, tak, do których jeszcze wrócimy dzisiaj no, a jakbyśmy tak potraktowali te gry tylko w charakterze takich tak zwanych y od razu uprzedzę, że nienawidzę tego określenia, ale chyba już się troszkę w naszym języku zadomowiło, czyli tak zwanych chwilerów, tak? Czyli już jest mieniane, Jezus, to, Jezus, Nie, nie zadomowiło się o, nie? w moim języku. Dobrze, to bardzo się cieszę. To bardzo się cieszę. I, I, i jakie poruszenia <śmuszanie> ja Ale ja my to dobrze, to, to, to znaczy, że gra akademik teraz to prowokuje, tak? Dobrze, okej. Robimy się um, kontrowersyjne, dokładnie, A o kontrowersjach też Uc, rozmawiać język, bo że nie słyszeli tej nazwy, teraz nie sprzedałeś chwilę, ja nie tak mówić, ile... To się teraz rozkonaszy No panuje? trudno, no trudno no, no, no Znaczy ja nie jestem twórcą tego określenia wystąpienie, by cieszę się twórcą tego określenia, no ale no to wracając do tych chwilerów um, Jeżeli właśnie mamy tam taką sytuację, kiedy czekamy um, Takie granie przez, przez chwilkę, czy nie uważacie, że takie to dzisiaj popularne granie mobilne, czyli te smartfony, tablety i tak dalej, to jest mimo wszystko głównie kierowane do graczy okazjonalnych, żeby już nie psuć języka naszego casualami. I tak sam i zawsze. Tak Casuale zapisali. grałem w chwilę w grałem w <grym> <grym> Myślicie, że to jednak jest ten rynek, który troszkę się, ciężar się jednak mimo wszystko przerzucił na tego typu odbiorców? Czy... To jest rynek, który powstał na takiego nie odbiorcy. Nigdy nie powrócił na tego odbiorcy, bo on zawsze istniał tylko i wyłącznie na od tego odbiorcy. Mhm, tak. Ale to właśnie są takie bardziej na te telefony i na tablet niż na kieszą solki. Ale tak naprawdę Sony teraz bardzo dużo ciśni, żeby na PS Vita wychodziły takie gry. Sony daje kasy deweloperom, żeby robili porty gier z iOS na Vita, ponieważ oni chcą mieć takie gry w swoim portfolio, bo wiedzą, że to jest duża ilość kasy w tym jest jeszcze. I Chcą Vita popularyzować, prowadzić ją i gry hardcore, i gry tak takie filery dla casuali. Znaczy mogą to łączyć, bo jest to platforma PS Mobile, ja która to się spaja w i w Vita to się i, dzieje, i telefony. Dlatego jakby w to pieniądze i dobrze, że to robią, bo tak. dobrze, że zauważyli potencjał. To w sumie teraz wszyscy walczą jakby o ten kawałek ciasta, o ten popularny typ gameplayu, że właśnie ktoś po prostu ma telefon, stoi sobie na przystanku i czeka na ten tramwaj dwie minuty i może coś zrobić ze swoim czasem. Myślę, że większość takich angrii powstało tylko po to, żeby sprzedać sprzęt ekran dotykowy. Tak naprawdę. No no to, że, nie, naj, myślę, że to, najpierw się myślę, pojawiły... Że nie, myślę, że to powstało, bo mhm, Bo, bo po prostu... istniały te ekrany właśnie dotykowe. tak, istniały ekrany Że jakby istniał ten rynek osób, które mają te telefony w kieszeni, mogą coś z tym fajnego zrobić jakoś przypadkiem hmm. powstała, a gry się rozsławiła. No. Znaczy, ja mam taki problem, że autentycznie kiedy o tym myślę, to ja nie znam w ogóle takich graczy okazjonalnych, którzy grają w te gry. Mówię zupełnie poważnie. Moi znajomi się dzielą na dwie grupy: albo takich graczy, który, którzy grają w gry w tym nie. typowe. To <śmiech> mnie. Tak, to jest jeden. To, to, to jest, jest, jest wyjątek. Więc... Moi, na trzy grupy, na osoby główny. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, nie, nie chodzi to o to, że mam bardzo wielu tego... martwych znajomych, tylko chodzi o to, że tego znajomego należy to przesłuchać to poprzedni to. Akademii, kto I będzie tak. zrozumiał, o co chodzi. Więc e, jest taki inside joke. Więc w każdym razie e, wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to moi znajomi naprawdę dzielą się właściwie na dwie grupy. Nie mogę sobie w ogóle teraz... Przy, staram się przypomnieć, czy znam kogokolwiek, który gra gry okazjonalne. E, więc albo to są gracze właśnie ci ta, ta, tacy typowi zaangażowani, e, jak my tutaj, albo to są ludzie, którzy w ogóle nie grają w gry i dla nich zagranie w Angry Birds byłoby tak absurdalnym pomysłem, że tracić czas na to, podczas kiedy mogę właśnie w tym czasie posłuchać muzyki, albo sprawdzić maile, jest więc to jest, ja, ja jestem ciekaw w ogóle, ja chciałbym kiedyś pogadać z takim typowym graczem okazjonalnym Ja zapraszam, słuchaj, do mojej mamy w takim razie na obiad Dobrze, bo ona dobrze. Jest właśnie... dobrze, zapytam ją o chwilę Tak, tak, to jest to, jest, to, jest to tylko ona musisz wyjaśnić termin Także, ona on, on, on, on się Została rozpo... tablet w sieci tak. komórkowej, wcześniej grała trochę na komórce, ale tam jakby nie miała takiej możliwości a w tym momencie jakby wszystkie nowości z Play Store'a, po prostu z Google Play to wiesz i... Ciekawe jest ciekawe, ciekawe czy to będzie chwilowe. Nie, I to, już nie jest to, już to, to, to już trwa od... Uuu, no, wielu, wielu miesięcy, także myślę, no, że... No, może nie. nie. Może nie, no, nie. Czyli mimo wszystko jest taki typ odbiorcy, który... Nie, to było pewny, odbiorcy, że jest. Tylko, że ja że nie tych ludzi, w swoim życiu. I to nawet, jak widać, nie musi być osoba młoda. Bardzo młoda, przynajmniej. No Właśnie, jak to wspomniałeś, to myślę, że to może być właśnie ten sam target, który układa te pasjancy non stop na... E, na to, jest to, jest to jest ten sam target, tak. tak. No, cóż, no właśnie. Okej, okej. Okay. Okay. To też nie zapomnę. Właśnie pierwsze moje doświadczenie, chyba już o tym powiadam, na nie na Akademii. Moje pierwsze doświadczenie z pasjansem to było właśnie to, doskonale oddaje te różnice pomiędzy gra, gra, e, graczami okazjonalnymi, a tymi zaangażowanymi. E, mianowicie pamiętam, że y, y, ze, z, kilkoma, z kilkoma znajomymi byliśmy takimi zapalonymi graczami, którzy mieli przekonanie, że o grach wiedzą wszystko. No i, no bo przecież czytaliśmy to psykret I, e, e, I, więc, i, i chodziliśmy na giełdę, więc zasadniczo... I w pewnym momencie ktoś nam powiedział, że jest nie taka gra, pasja, że gra w nią masa osób i my po prostu przeżyliśmy szok poznawczy, bo my nigdy w życiu nie widzieliśmy tej gry, nie znaliśmy kogokolwiek, kto w nią gra. Mieliśmy takie poczucie alternatywnej rzeczywistości. Jest świat, w którym ludzie grają w grę, o której my nigdy nie słyszeliśmy. Ja tak miałem, jak usłyszałem Hidonobuchecta tak pierwszy raz i usłyszałem, tak. jakieś to jest rynek, jakie tam jest pieniądze, jakie tam są nakłady w tak. tych gier. I dla mnie to, jest to, było to, nie, to, to, to nie słyszałem, że takie gry istnieją. Czyli w Polsce są firmy, które mają 80 osób, które robią Cartify x w dwóch studia. No to jest w ogóle totalny absurd dla mnie. Podobno hmm. bardzo dobrze się z tego utrzymują, więc... Tak, to był kosmos, to jest zupełnie alternatywny rynek. No, A czy na przykład nazwać chwilerem, czy nie? Zdecydowanie. Zdecydowanie. Ludzie pracujący w biurze? No, no tak, to, tak, tak tak, tak. Masz 5 tak minut tak, sobie rozegrać partikę tak. W nowym lagu jest bardzo dobry artykuł na temat właśnie Pasjansa między innymi. To, to ja jestem za, tutaj, um, jeśli się nie mylę, podając za tym Jasperem Julem. czy Jesperem Julem, Jasperem Julem tak. to Chyba tak, bo jeżeli to jest no, andynaf, to na pewno Jesperem Julem. To y, to jest właśnie pomysł Steve'a Mereckiego, jednego z twórców firmy Infocom. takich. Y, legend przygodówek że właśnie on uważał, że, że pasjans był pierwszą grą okazjonalną ja jestem absolutnie tutaj przekonany, że tak że to, jest, to jest dokładnie to są różne tam wątpliwości, prawda? no bo ROG też może być w ten sposób rozgrywany i też był dodany do Ale systemu i tak dalej Wtedy On był, Może być albuminę, tak rozrywany, ale tak, tak. jednak. Wiesz, ja zawsze można się bawić w archeologię jakiegoś zjawiska, natomiast zdecydowanie. No, tak. W przypadku Pasjansa to jest podstawa właśnie to zwykła talia kart. I hmm. to jest coś, co wszyscy rozpoznają. A Rogue ma jakby zbyt wysoką barierę wejścia. No tak, ale, ale Pasjans na przykład WhatsAppem. No, no Sapor tak. można, by, można by myśleć że Saporze, ale super jest taką bardziej abstrakcyjną. No, Ona no, nie grała w Sopora nigdy, a w Pacjansa tak. No. W Pacjansie na przykład jest bardzo charakterystyczna cecha pasjansa, której nie ma, co może ja nie jestem aż tak wyprawnym graczem w Pacjansa, na pewno nawet nie, więc teraz może powiem, że powiem bzdury, ale e, że mi się wydaje, że w rogu e, jednak i jest większa ilość tych rzeczy, które ja sobie buduję w głowie, taki, taki, taką bazę danych na temat tej gry. Ja uczę się dużo, grając w Raw, kończąc, znaczy ginąc ten tysięczny raz, mam poczucie, dlatego głównie wracam do tej gry, że tak, ja tak ta naprawdę moje kompetencje ja się zwiększyły to, i może ja kiedyś tak. zrobię to, co trzeba zrobić. Podczas kiedy grałem w Passions, ja mam takie poczucie, aha, kolejny raz, jak zagram w tę grę, to, to, to wygram, to zrobię, to nie, tak, nie to mam tego białe, w ogóle, to to więc to jest dla mnie ważna hmm. różnica to w Singularon, to znajomo, no bo to jest gra kartciana. No właśnie, ziemię, więc, grać no w karty. Tak, oczywiście. więc grać w karty. Więc grać na komputerze to jest bliżej niż grać w jakieś... Uh, Znaczki na komputerze. Znaczenie pól i się to pole odkrywając, jakieś numerki i w ogóle o co chodzi. Tak. Albo jeszcze nie daj Boże właśnie role. też ja ostatnio muszę Wam po, po zwierzyć, że ostatnio zostałem schwycony przez jeszcze bardziej prymitywny mechanizm psychologiczny, a mianowicie przez metagrę w postaci a, zrobionych na Steamie kart, które można dostawać. I, I grałem właśnie w Pasjansa, żeby zdobyć te karty. Bo były w nim karty, bo jeszcze wtedy nie wiedziałem, że wystarczy włączyć to znaczy, grę i zrobić grać, ta. tak. ja, Ale też tego nie wiedziałem, więc grałem w pasjansa, żeby zdobyć karty Więc mi jeszcze jeszcze tańszym chwytem psychologicznym. To mhm. jest interesująca meta. -gra. Też można by kiedyś to porozmawiać no o, tak, tak. Bo bo jest... o grach to jest dobry, dobry temat. Tak, no to być nas... może jeszcze zdążymy w te wakacje. A ponieważ trochę odeszliśmy od e, tematu, więc ja, starając się m, może zdyscyplinować nasze grono, e, zapytam w takim razie, e, wydaje mi się, to temat, e, który mam nadzieję troszkę zajmie nam czasu, bo rozmawialiśmy e, przy okazji twojego wystąpienia o nostalgii i graniu retro mm -hmm. itd. Tak no to wydaje mi się wtedy też to trochę nie miało rozmawialiśmy. Tutaj. Tak, to nie miało tutaj. To było związane z kołem naszym I, i, i chciałem się właśnie Was zapytać w takim razie z racji tego, że te wszystkie sprzęty do grania miały słabą, jakby słabe podzespoły i tak dalej, i tak dalej. Czy właśnie możliwość tworzenia takich gier w stylistyce retro i chodzi tutaj zarówno o mechanikę, jak i, jak i o wygląd nie jest waszym zdaniem może też takim trochę mm, zwróceniem się w stronę nostalgii, że, że te właśnie wszystkie Game e, czy teraz też gry na smartfony, które no już właściwie mogą generować taką grafikę zbliżoną trochę do tej grafiki, którą widzimy na komputerach czy na konsolach to często jeszcze można spotkać właśnie takie gry, które są utrzymane w takiej estyce pixel artu czy ale to jest bardziej związane z mocami przerabowymi twórców tej gry. Tak na przykład jak na Steamie masz gry, które są pixel <perses> hmm. a no komputer ci może nie wiem, postawić coś takiego jak Crazys 3 czy Total, Ro um, Rome, znaczy Total War Room 2. Czy jak to tam się nazywa? Coś tam no coś Ale generalnie badania. masz gry, w których jest strasznie dużo obiektów, strasznie dobra grafika, ale to nie jest związane z tym, co ta maszyna potrafi, tylko z tym co dany artysta potrafi i co chce przekazać. Mm -hmm. No dobrze, no to zakładając właśnie, że te wszystkie gameboje, jednak nie, nie wyświetlą tego total, co to miało być, są to, to, to właśnie to, to takim to, to sprzętem war, war. zbliżonym do tych takich starych sprzętów. To nie. wydaje wam się, że to też może jest taki trochę powrót do nostalgi. Może od razu się do ekspertki zwrócę, czy nie? No nie wiem, no bo właściwie <laughs> mogę powiedzieć da! wydaje mi się, że to jest dość nie, winci nie. Jest jakiś teraz nowy serial da Vinci, nie polecam. jakby ktoś chciał spróbować, tak by Nie lepiej tego w ogóle nie bo to jest straszne. Ale wracając do nostalgii i tych platform, no to wydaje mi się, że to jest jakby z, z dwóch stron ten proces zachodzi, no bo z jednej strony rzeczywiście możliwości tego sprzętu są takie, że tamte gry jest łatwo jakoś na pewnym stopniu emulować, czy jakoś przy okazji zremiksować, no a z drugiej strony, ponieważ właśnie można tworzyć gry jakby z tamtego okresu z tymi możliwościami, no to jakby wydaje się oczywistym, że można sobie od razu do nich nawiązać, co rodzi, prawda? jakiś od razu potencjalny rynek yy, graczy, którzy, którzy w dzieciństwie gani na tych właśnie starszych platformach. Także wydaje mi się to dość, dość oczywiste i tych, tych norytów Neo jest dużo. Przecież widzieliśmy najpierw platformówki, prawda? Właśnie teraz te no Wydaje mi się to dość, dość, dość oczywiste. No sądzę, że w... W przypadku grafiki pixelartowej, to też dużo ludzi chce taką grafikę, bo niektórych to może, znaczy... jak ja mówię w tym przypadku o sobie, mnie na przykład boli ta, to wkraczanie w świat HD, że wszystko ma być w pełnym, ma być realistyczne, ma być piękne, ma świecić i tak dalej. To już zaczyna boleć trochę, się czasami nawet rozmywa ludziom, a na przykład ktoś był przyzwyczajony do gier pixelartowych i się mu bardziej podoba, więc to też zależy od tego jak Czego ludzie potrzebują? Ja zastanawiam, czy ten powrót do stylistyki retro w grach mobilnych w ogóle jest widoczny. Bo nie mogę sobie przypomnieć za bardzo tak naprawdę gier mobilnych, które by silnie uderzały w retro. Nie, ale w... bardziej uderzają w takie wektory, w takie płynne, przyjazne kształty. Tak, ale u mnie raczej gry Indii uderzają, ale gry mobilne jako takie. Ja nie czuję, żeby w ogóle uderzał w stylistykę retro. Znaczy, no, to jest? Nie. Żeby to było retro, to dla kogo przede wszystkim jest to retro? Jeżeli to jest masowy rynek, czyli którzy, którzy nie. nie pan ani ten, ten film, nie, dużo tym, na telefony wychodzi. Ja niestety nie potrafię teraz podać tytułów, ale.. Znaczy, um, wychodzi dużo, Tytuły są zauważane. dość generyczne, tak, ale. To, to jest raczej nisza, wydaje mi się, że to nie jest ten na tym rynku to, na, to of tak. O tak. O Evil na przykład chyba, tak sobie może wymusiłem tę nazwę. Evil na pewno tam był. Nie no, tak zupełnie jak wejdziecie na App Store i to nie wiem, przejrzycie sobie ze 30 nowych gier, to zapewniam was, że ze dwie będą. Pixel artem zrobione i będą wyglądały ewidentnie hmm. na taką. I, i, I często w opisach będą miały takie określenie, że nam ośmiobit retro. retro, 8 bit graphics albo coś takiego. Więc to mi się wydaje, że w przypadku y, telefonów jest dosyć na, często oczywiście to idzie z tego samego, z tej samej strony, bo to są często ci sami twórcy, którzy robią grindy na Steamie czy, hmm. e, czy na PSN-ie. Ja, wydaje mi się, że te rynki nie są aż tak pod tym względem odmienne jeżeli, jeżeli porównujemy te, te małe indie rzeczy znaczy, sądzę, że są właśnie dwa źródła tej gier Pixel Arkady, że raz, że po prostu nie są w stanie zrobić lepszej grafiki w tym czasie, żeby to wydać albo nie mają hmm. na tym środku Tak, to jest na pewno A że to jest no, pewnego rodzaju hołd na przykład Super Meat Boy w tym przypadku twórcy otwarcie mówili, że to jest hołd do gier NES-owych, SNES-owych tego typu rzeczy Czy są gry, nie które nie chcieliby, to chcieliby to grać, jakby no. Ale też poza tym jakby Wydaje mi się, że doszliśmy do takiego punktu, w którym ludzie może nie zaczęli, ale nauczyli się doceniać tę grafikę niezależnie od tego, na ile ona jest powiązana z mocą sprzętu. To znaczy, no, po prostu. Może, styl. To jest pewien styl, on się nam hmm. może teraz podobać i możemy odróżniać, rozróżniać między dobrym pixelartem i złym Pixelartem. Ja parę razy, parę dni temu włączyłem sobie King's Quest 2 i pooglądałem sobie, obejrzyjcie sobie, to jest, to, jest, to jest doskonały pixel art. To co oni hmm. tam zrobili, po prostu jest nie... Jest, jest, gdyby dziś ktoś tak narysował grę, to byśmy mówili wow. wow to jest naprawdę, przy tej palecie kolorów, rzeczywiście niesamowicie to zrobione. Więc to jest przykład czegoś, kiedy sobie uświadomiłem, że jakby dzisiaj to zobaczę, to bym to, to, to ocenił jako taką śmietankę pixel art. Więc to jest tak, że my dzisiaj to doceniamy te, te, te różnice i to jest pewien tym, w którym możemy się bawić I ja myślę, że w tym sensie po prostu zostanie na zawsze z nami. Zgadzam. się. Można jeszcze jest to, żeby w jednym projekcie była użyta jakaś jedna stylistyka, żeby nie było właśnie obok pixelartu, jakiejś właśnie takiej z Total War grafiki, czy tam choćby z Crysis'a, bo to będzie się ze sobą gryzło, ale jak jest użyta tylko jedna i pasująca do siebie, no to to nie robi wielkiej różnicy. Dlatego w tym Plus pamiętajcie, że jest to, to też jest taka zagadka, która mnie intryguje, rozwiązanie jej nadejdzie wydaje mi się niedługo. Znaczy na pewno nawet, bo to jest tak, że... Nie wiem, czy zauważyliście, że jest bardzo trudno zrobić grę 3D, bo jeżeli robicie, mam, mam na myśli grę, która jest oparta na, na wielokątach, trójmiarową z teksturami i tak dalej, okay. że albo robicie ją tak, że to wygląda już tak, jak powiedzmy współczesne produkcje wysokobudżetowe, albo to wygląda fatalnie. Więc jest bardzo ciężko to zrobić. Znaczy ciężko jest stylizację wprowadzić w grę tego typu. No? Jak yy, Za każdym razem, kiedy widzę na przykład na iPadzie, Gry zrobione z mniejszym nakładem, trójwymiarowe, które wyglądają, powiedzmy, jak na Dreamcastie, e, albo jak na PlayStation 1 z podwyższoną rozdzielczością. To się rzucało To w po prostu, tak, to, to bije po oczach i nie jestem w stanie jeszcze, właśnie dlatego powiedziałem, że to jest pewna zagadka, nie jestem w stanie patrzeć na to jako na konwencję i doceniać tego jako konwencję. Jest to dla mnie za każdy mm. razem, kiedy na ja to patrzę, to po prostu widzę w tym złą grafikę złą, znaczy, re, nierealistyczną grafikę. Co, przez, Dlaczego nierealistyczną? Bo wydaje mi się, że ona pretenduje do realizmu, ale jej to po prostu nie wychodzi. Nie potrafię tej, narzucić tego pryzmatu stylistyki. I teraz jestem ciekaw, czy jak, czy może to jest kwestia moich ograniczeń, może ludzie po prostu, który, którzy się wychowali, dla których dla mnie ten pixel art to był ten okres hmm. młodości, ale dla innych okres młodości to jest era PS, PlayStation 1 i Dreamcast. I może ci ludzie będą z taką samą miłością, <grym <grym z, z, z taką samą miłością patrzyli na takie y, prost, prostsze obiekty. No właśnie, też mi się nie wydaje i rozmyte tekstury. Nie wiem. Nie mówię, nie wiem, to jest pewna zagadka, jestem ciekawem empirycznie się ona się rozstrzygnie za parę lat. No to było ciekawe, że wtedy jednak ten, ten styl Pixar, to no nie, stanowi jakiś kanon, a co tutaj już. nie A to nie, nie to nie. Ja to jestem ciekaw, czy to jest spójne? czy... czy pan coś tam właśnie miłczy, ale jestem bardzo ciekawa, co on myśli, jak tak miał przy. Że, że no to nie, to nie, nie jest na coś tam z Ja wreszcie gram grałem przykłów tam pewnie strony internetowe, nie wiem Ja tam Jest to nieroistyczne G3D Ostatnio Ant-Changer wyszło Jest to myślę, że dość dużo Ale ona jest abstrakcyjna w pełni To jest różnica Rzeczywiście trochę jest Przykład może być Thirty Flights of Loving To będzie przykład gry, która ma interesujący styl, ale no, o, jest ale z drugiej strony ona jest moim zdaniem czymś specyficznym o tyle, że on, to nie jest dokładnie to, ten etap, o którym ja mówię, bo tak gry, gier wyglądających jak 30 Flights of Loving nigdy nie było po prostu. I e, więc gdy gry 3D się pojawiły, to one już były bardziej zaawansowane, nie, mam na myśli obiekty, niż to co było w 30 Flights of Loving. Więc, a mam na myśli, że gdy, gdy dziś zrobimy gry wyglądające jak gry na Nintendo 64 i na Playstation 1 te, po, te hmm. 3D ja nie Moje pytanie takie co będzie? No, więc, mi się też wydaje, pytanie, że nie, nie ale nie jakby bardzo. zobaczymy empirycznie nie ja tak. mam pytanie odnośnie tego bo kiedyś były te kanciaste twarze kanciaste modele i tak dalej to co to czy to za jakieś kilka lat, kilkadziesiąt nawet lat będzie jakiś stylem właśnie retro, żeby powrócić do tego? No Teoretycznie być się. powinno, prawda, na logikę, no ale coś tutaj nie, nie zaskakuje się. Na, na logikę Tylko... do końca, bo to jest coś zupełnie innego, w sensie no masz pixel art, który można... W... Współczesny Pixel Art, a prawdziwy Pixel art z no czasów bez... to są dwie różne rzeczy. I tak samo będą sobie grałem 3D. Będą low poly, na przykład z wysokiej jakości teksturami. To wygląda świetnie. Moim ja sam jakieś takie jeszcze robiłem, moim moje zdaniem to wygląda bardzo ładnie. Pseudo no, low poly. Tak, pseudo low poly. Robisz tak, model tak, tak. low poly, ale wrzuces nie niego ma normalnej mapki, rzucasz wysokiej jakości tekstury i to wygląda jak stara gra, ale w sumie mi oczu. Wygląda to super moim zdaniem. I takie rzeczy będą się pojawiały coraz częściej, będzie coraz więcej. Teraz. To jest to bo kiedyś nie tak, było kompozycja, teraz można robić większość ilości obiektów na levelach na przykład nie można. W marysie, w wtedy był pusta dla mnie. Po w sumie, jak teraz o tym mówisz, to przypomina mi się przypadek gry Evoland. Nie wiem, czy ktoś tak, kojarzy, mhm. w tym grał, Tam właśnie chyba ostatnim stadium ewolucji jest taka gra, tak trochę low poly tak. I to już dla mnie I wygląda paskud. <śmienny> <W moim śmienny> jeżeli ma odpowiednią stylistykę, jak w tym przypadku, to w sumie nie wygląda aż tak źle. W dla mnie tak w gry perfekcyjnej gry z PS1 jest Crash. Crash prostu wygląda oh. nawet dzisiaj obłędnie, on jest, jest tak dobrze mhm. zrobiony, Fajne że wiesz. wystarczyło podbić tak. nim rozdzielczość i podbić tekstury i on Stada. dzisiaj wygląda super. Tak, bo był dobrze zrobiony. Na... Ale to jest specyficzny przypadek, bo to nie jest gra do końca trullimerowa. Mhm. I przez to... O, no. Chodzi o to, że I, jednak tak. przez to ona mogła mieć tak naprawdę już wtedy... I korzysta z wielu trików takich, że tam jest tak naprawdę dużo po prostu bitmap. A jeżeli weźmiemy sobie yy, jabłka, są bitmapami, jeśli pamiętam, yy, to wszystko wygląda bardzo dobrze, będzie rzecz na, mhm. Ale gdy weźmiemy sobie typową grę trójwymiarową rzeczywiście z tego okresu, no to ona musi być bardzo... Wipeout? Wipeout, Tylko za nim wipeout świetnie. jest stylizowany by sobie, no, ten... Ale nie mówimy, że nie mogą być stylizowane. Nie no, wipeout może być moim no, wygląda, Czy Wygląda świetnie. Znaczy interfejs. Interfejs jest przestarzały na chwilę obecną. Ale no, nie, to nie, wiemy, są, no nie, oczywiście, jest. oczywiście. Moim zdaniem PlayStation w ogóle może to nie jest trafiona rzecz, bo PlayStation to późniejsze... Mi chodzi o typowe gry trójwymiarowe, czyli takie, w których rzeczywiście jest realizacja trzech wymiarów z, z ruchem bo wtedy faktycznie możemy zobaczyć obiekt ze wszystkich stron, możemy i tak dalej, więc w mm -hmm. przypadku PlayStation to będzie, to będzie chociażby Spyro, który ostatnio widzieliśmy z, yy, z Mario, na... i oprócz tego gry na Nintendo 64 są tu doskonałe, u nas w Polsce nie był tak, ta konsola nie była tak popularna mm -hmm. ale mimo wszystko ona, to, to jest ta konsola, która tak naprawdę wprowadziła 3D w pełni, nie? W, w, I to mi się wydaje, że, to, to, że, że, że powrót do, do gier wyglądających jak na Nintendo 64 jest prawie że nie Myślę, że nie będę jak na 64, tylko stylizowane na gry z Nintendo 64, jakby to To też niektóre westeracje. gry, bo są na przykład takie gry na Nintendo 64, które rzeczywiście wyglądają fajnie i to mnie się chociażby podoba ta gra, do której dosyć niedawno miałem okazję powrócić, czyli Conqueror's But Fair Day, w której rzeczywiście to 3D wygląda całkiem fajnie, estetycznie Natomiast jeżeli ja gram w, w nie wiem, chociażby w Mario Kart 64, które no z perspektywy czasu wygląda paskudnie, mimo wszystko I, i mnie się to tak Dobro i tam to 3D też jest trochę tak budowane jak na tak PlayStation tak, tak, mimo wszystko tak, tak. I, tak, tak. I wygląda to nie za fajnie, ale jeżeli rozmawiamy, wracając do tych Gier przenośnych, to mimo wszystko takie te gry trójwymiarowe, o których właśnie teraz zaczęliśmy rozmawiać, to pojawiają się na tych kieszonkosolkach, tak? Częściej, znacznie częściej, z racji tego, że no należą one mimo wszystko bardziej do mainstreamu niż jakieś tam przenośne urządzenia typu smartphone, tablet itd., tak gdzie tych mimo wszystko rządzi 2D. No dobrze, no, no to wracając do, do tych kieszą solek, tak? Czy Waszym zdaniem są jakieś takie naprawdę ekskluzywy, już to jest wspomniane przez Mario Potopony chociażby, mm -hmm. które no rzeczywiście są taką produkcją, dla których warto kupić przenośne urządzenie, że nie da się tego nie wiem zremediować na jakimkolwiek innym sprzęcie czy doświadczyć w żaden inny sposób? Czy są takie gry, które jakby wypracowały dla, dla przenośnych konsol taki, taką... Jakość której nie da się podrobić ja w Ja podaję to, to, to co zrobić, podałem w sensie. Mogę powtórzyć Variable Touch moim mhm. zdaniem jest rzeczywiście rzeczą Dla której wtedy nie wiem czy teraz Bo teraz przy iPadach to powiedzmy Można mieć doświadczenie podobne w innych rzeczach I druga gra na Nintendo DS też Która mnie zachwyciła Przez interfejs dotykowy I To była Japońska wersja Mi się bardziej podobała Ale amerykańska wersja nazywa się Elite elite, elite Beat Agents. Agents, a japońska wersja nazywa się "Wendam". Osu ta taka. Tak, ta Wendan, wendam, tak. tak. I Osuta ta Wendan jest super. Po prostu. To jest niedozrealizowana na tak, niczym innym. Jest, jest niesrealizowana jest fantastyczną grą muzyczną, jedną z lepszych w ogóle. Mhm. I rzeczywiście tylko taki dotykowy interfejs mógł być. Pamiętam, że japońska była dużo trudniejsza. Jest trudniejsza ta muzyka. Mhm. I ty, pewien absurd, taki posmak tak. surrealizmu w tej grze był niezwykle, niezwykle, niezwykle fajny. Więc to są takie rzeczy, na których moim zdaniem warto, warto było kupić DS-a. Zdecydowanie, tak. Mhm. Jakieś inne propozycja? No chociażby Animal Crossing, to jest seria, która się zaczęła na Nintendo GameCube bodajże w 2001. Potem miała jakiś tam epizod na DS no i ta najnowsza wersja New Leaf. I to jest jakby seria gier, która jest poniekąd stworzona dla... Przenośnych przynośnych konsol. Po prostu są pewne decyzje designerskie, które sprawiają, że bardzo przyjemnie się to gra w podróży. To powiedzmy, no możesz mieć taką swoją dzienną rutynę rzeczy do odtwarzania, które możesz załatwić tak w pół godziny do godziny, więc możesz zrobić to w ciągu podróży do i z pracy. Jeżeli chcesz to poświęcić więcej czasu, spokojnie, też się znajdą jakieś rzeczy do zrobienia. Są, jest jakiś multiplayer lokalny albo sieciowy, tego typu rzeczy jest wsparcie jakiejś tam funkcji 3DS-a. To jest gra, której nie dałoby się moim zdaniem zrealizować na żadnej stacjonarnej konsoli. Po prostu nie miałaby tej siły przebicia tego uroku. Mm -hmm. Coś jeszcze? Ktoś... Co, o czymś po prostu raz... powiedzieć. No po, chociażby Pokémony też. No Pokémony to wiadomo. Pokémony są też tak zrobione, że możesz sobie zapisać w dowolnym momencie, możesz sobie wróci do tej gry w, w dowolnej chwili i masz jakby ten jeden cel, że zebrać je wszystkie albo tam pokonać całą tą ligę którejkolwiek wersji teraz yy, grasz I no, jak no i jak zapiszesz, najdalej masz ten sam cel nie musisz jakby przypominać sobie całej fabuły tylko po prostu wracasz, od razu wiesz co trzeba robić dokąd trzeba iść, co trzeba, kogo trzeba pokonać no i w nowszych wersjach też masz te różne rozgrywki lokalne z innymi trenerami, jak masz jakiegoś znajomego z ds to możesz po prostu tam iść z nim pograć. Mm -hmm. Też to no, że się... po prostu bardzo przyjemnie się w to gra na mm. Mm, urządzeniach przenośnych i... no, na... no mówię... Na dużej konsoli byś tego nie zreplikował. Jest właśnie no. to poczucie, że możesz zanieść tą konsolę gdziekolwiek, zagrać z kimś innym i wrócić. No, możesz odłożyć to w każdej chwili. Możesz to odłożyć w każdej w w się chwili, możesz to wziąć w, w każdej chwili. Wystarczy, no, że dosłownie, masz tak, to nie tak. jest tak jak... Na tak. marginesie warto powiedzieć, że ta funkcja konsol przenośnych, sprzętowa, to jest bardzo interesująca, że nie tylko gry mają wbudowane mechanizmy, które pozwalają grać w nie w takich krótkich odstępach czasu, ale i same sprzętowo konsole mają takie mechanizmy tak, że po prostu klapkę i gra się zatrzymuje Przezujesz. dla mnie e, na PSP przecież też jest przycisk, który robi to tak. samo nie we wszystkich gra działa, ale w większości tak i zauważcie, że ten sam mechanizm jest, zostanie zaimplementowany w konsolach w nowej, nowej generacji, w nowej tak. generacji co jest, to jest pokazuje jak tak, zmienia się nasze życie to jest taka kategoria opisana przez, przez Jula tak. Irruptability jakoś tak. tak w sensie nie tak, tak, tak, tak, dowolnego tak, tak, tak, zatrzymania znaczy, teraz, teraz jest jakby ten nacisk na wygodne interfejsy, wygodne użytkowanie, że już jakby jesteśmy odbiorcami, którzy nie chcą czekać na to, żeby konsola się włączyła pół minuty, jak to teraz jest z Xboxem 360, tylko w momencie, kiedy klikamy play, to my już chcemy grać. Kiedy odpalamy konsolę, to my już mamy pada w ręku, już tylko czekamy, aż się włączy. Nikt nie ma teraz czasu czekać, aż to się załaduje wszystko. Nie już że aktualizacja. Ja. No a teraz się będą aktualizowały, kiedy będą spały, kiedy nie będą używane więc. To mogą. <gulatory> <gulatory> <gulatory> <gulatory> Jeszcze nie pomyślisz, że chcesz włączyć straszne. <gulatory> <do mnie. Pracujemy. gulatory> ok, na no temat taki, który już troszkę tutaj został wywołany, czyli nie wiem, granie y, multiplayerowe. Waszym zdaniem to w ogóle na grach przenośnych, takich tutaj tabletowo-komórkowych ma sens. Jest to wygodne, <gulatory> fajne. <gulatory> Absolutnie. To jest jak LAN party, tylko nie musisz już wiedzieć ze sobą całego monitora i komputera. W tej chwili właśnie też na przykładzie 3DS, a 3DS ma taką wspaniałą funkcję, która, której żałuję, że nie ma w większej ilości gier, nazywa się Download Play. Polega na tym, że niektóre gry mają specjalną funkcjonalność, że jeżeli połączy się dwie konsole ze sobą, za pomocą tej aplikacji, to pozwala Ci pobrać części gry, tam bodajże do 32Mb jest limit, i wtedy możecie razem grać w multiplayerze, na jednym hardridżu, w, tę, w tą samą grę. No na PSP, w tak. na można było to tak grać. W PSP to też są to jest takie to jest funkcje, to jest. ale na przykład w, w 3DSie to mamy, ostatnie z sobie właśnie gramy w Star Foxa. W multiplayerze sobie latamy, strzelamy do siebie, w Luigi's Mansion, tego typu rzeczy. To jest bardzo fajne, że po prostu macie jedną kopię gry i po prostu idziecie, spotykacie się razem jedziecie razem tramwajem czy coś i po prostu wyciągamy 3DS-a zaczynamy grać, boimy się dobrze. To nie jest tak, że musimy się jakoś specjalnie umawiać na Steamie, jak to na przykład właśnie z tym samym kumplem mamy, że od roku próbujemy przejść Saints Row 3 i tak zawsze no, ja dzisiaj nie mogę, no ja też dzisiaj nie mogę. Tak nie możemy się zebrać. A Jak po prostu spotykamy się razem z 3DS-ami i mamy wolę chwilę, to po prostu... Bo się, bo to jest yy, dobra ilustracja tego, jak właśnie się zmienia sposób życia nasz, bo normalnie to się mówiło dawniej tak no to jest, graj przez internet to jest fajna rzecz, bo to nie jest tak, że musisz się umawiać z kolegami <śmiech> że się do domu, a ty teraz mówisz, no nie jest tak, że musisz się umawiać i grać w internecie razem tak? <śmiech> Co jest, nie, to nie jest żaden przytyk, bo ja, ja, ja mam te same zdarzenia w życiu, tylko po prostu ale no, to tak po prostu działa. Spodem że my się umawiamy na Borderlands ile czasu? No to jest miesiąc, ale no, no, no, tak jest. No. Każdy chyba przeżył jakąś taką okres takiej fascynacji, właśnie, kiedy to umawianie się, mimo że było rytuał, znaczy inaczej, w zasadzie to, że to był rytuał to był pewien atut, tak. bo to Cię jakoś wyróżniało ze społeczności. Ty się umawiałeś ze swoim klanem na rozgrywki w Battlefield 2. <głos> Natomiast w tej chwili, jak masz myśleć w ogóle o, całej, o, o tych wszystkich czynnościach, które trzeba wykonać, tu się umówić, tu na jakąś z nich się zalogować, albo nie wiem, zapłacić subskrypcję za własny kanał, coś tam, gdzieś tam. Nie! Ja nie mam na to czasu. Wsiadam tramwaju, tak, wyciągam szybę ostatni. To nie jest tramwaj 46, bo w tym momencie obaj dostajecie razy... po twarzy. No nie, oczywiście. Ale ja w 46 jakieś... grami nie mam problemu. No, to coś tam, w Nie trzeba mieć wcale jakichś takich, no nie wiem, już konsol, konsol przenośnych. Wystarczy, nie wiem, na no, zwykły telefon na przykład Smartfon i Ale... jest taka bardzo, jest naprawdę banalna gra, która wygląda, polega na tym, że to jest gra. Mm, to jest siatkówka, w której y, są dwie postać... galaretki. Tak, dokładnie, A, są dwie galaretki. Bla. I to jest cudowne, kiedy się gra dwie osoby. To jest klasyk właśnie. z komputerów. Tak, i to się bardzo dobrze, no. że tak powiem, sprawdza na takich, właśnie Ale w takim na jednym na, jednym urządzeniu? 40, 40. na jednym, no nie, właściwie to. Też, znaczy, tak. bo jeżeli gry, w które gra się na jednym urządzeniu w parę osób, no to jeszcze tak, powiedzmy, że kojarzę, że chyba Mirror, Search na iPady, iPhone ma taką funkcję, ale w przypadku gier, gier, smartfonowych, tabletowych, nie, przypominam sobie, że były za bardzo jakieś gry, które oferują rozgrywkę sieciową na dwóch urządzeniach. Nie, to też I jest tylko oczywiście online, nie ma tego, ale nie ma takiego, yy, tej łatwości, którą no, Ty nazwałeś trafnie takim lanem bez przenoszenia komputerów, bo no. to jednak jest tak, że się łączysz przez internet więc czy no jest tak, wymagane, no żeby te osoby nie zawsze ma się internet albo, albo nie wiem, siedzą obok siebie dwie osoby, no po prostu przez grupów tak. albo przez... Właśnie tego nie, już nie trzeba się tego, umawiać trzeba obozu, nie, nie z mają takiej ta takiego, tak, tak. które która jest w szmanku 3 bardzo fajna no no to, no to nie, nie tylko wytrażone. chodzi o, nie wiem, o to, że nie masz internetu, ale o to, że jadą to ten internet może siadać przy jakichś... nie, nie, jest to multiplayer, jest trochę takie rzeczy Speedball? Jest Speedball. takie coś w tym? E, tak, ja, tak. To to to jest, to... jest, jest taki, wiesz, absolutnie genialne. Jest, jest, jest mnóstwo planszówek. Planszówki, planszówki przeniesione na, na, na iPad'y, to jest, to jest, na tablet'y to jest, to jest, to jest duże pole. E, I to jest oczywiście opcja do multiplayeru, również lokalnego. Ale e, jest na przykład e, fenomenalna. I To jest, to jest, to jest przykład takiej, takiej super innowacji na, na, na mobilkach, tego powinno być więcej i pewnie będzie. E, gra Space Team. Znacie tak. Space Team? Team polega na tym, że każdy na swoim urządzeniu ma, serię, ma zestaw kontrolek e, tak, suwaków, pokręt i tak dalej. Jakieś tam dziwnie opisane... Tam Opisanych dziwnie w stylu... Albo, tak, blastatron albo, albo e, deformator fuzji, albo e, napęd warp, ustaw na 7 i tak dalej. E, macie na, na górze ekranu wizualizację tego, jak sobie radzi Was statek. Jesteście jedną ekipą, która razem musi wykonywać rozkazy, które są wypisane na części urządzenia. Przy czym? Każdy ma inny zestaw kontrolek i każdy ma e, i Twoje rozkazy często nie dotyczą Twoich konsolek, Więc gra polega więc na tym, że musicie krzyczeć do siebie. Ustaw transformacji Fuzina 7 Pole asteroidów, wszystko z urządzenia, wiesz, trzeba poprzeć. Wszystko super wyglądać na jak jedziesz tramwajem Tak, to jest to 7. Tak, to jest, to jest, to jest.. To jest wyglądasz jak pajac i dobrze się bawisz. To jest świetna sprawa. Zresztą jeżeli macie dwa urządzenia, jeżeli macie dwa LS-y My się właśnie. Gdybyśmy mieli dwa ale to dwa, dwa, dwa i one przy sobie, to ja samemu. Odegrasz role wszystkich mieli, Jeżeli byśmy mieli dwa urządzenia przy sobie, to moglibyśmy <grym> zagrać, bo zabawa jest w sposób fenomenalny. To jest, to jest tak świetne. No okej, okay, no, ale dobra, to wspomniałeś o tych. Tyś odnośnie multiplayera? Coraz większy mężczyzn jest asynchroniczny multiplayer. Coś takiego jak robił Forza 5, albo Rhin Racing, który to robił z mobilnych gier. To znaczy, że... Nagrywasz swój de facto przejazd, on jest uploadowany na serwer i twój kolega ściga się z twoim nagranym przejazdem de facto, ale w takiej sytuacji, że może się z nim zdechać, może próbować go spychać z drogi. I jest jakiś bardzo sprytny system AI i no ich własny fajny, tajny, który to normalizuje, Także czas tego przeciwnika jest taki, jak on naprawdę jechał, Aha. ale de facto ściga się z nim na torze. No i Coraz więcej na to. Właśnie robi to Forza 5, robi to PlayStation. Mówisz o takich trikach jak na przykład są w Words with Friends, ale zostajesz to komuś... No takie Scrabble na Facebooku. Okej, okay, tak tylko by tam się ja modyfikuję tę rozgrywkę? Inteligentnie, A. tak? Ale tutaj naprawdę fajne emocje, bo masz tym w tyłowiata to na. Znaczy... Ale nie wyobrażam sobie, jak masz na przykład, nie wiem, jakiegoś FPS-a czy bardziej skomplikowane gry. Się no tak. Dlatego to jest taki trochę święty gral teraz, tak? Wszyscy wiedzą, że to jest bardzo fajny pomysł i nikt nie ma jeszcze pomysłu co z niego ugryźć, tak? Ale ktoś to i że będzie naprawdę. Chyba, że nie, na przykład twój przyjaciel gra sobie w multi. AI rozpoznaje jego sposób grania on nagrywa kilka komend głosowych i potem grasz z tym, gra... z tym drugim graczem tylko, że nie grasz z tym drugim graczem Dokładnie to robię ja, to robię co jakiś czas, nie przypomóż pod... mi Pomóż nie bez powodu, bo bez... bez... są tymi grami w których to teraz się nie no, tak. by było... to to relatywnie było. prosto wymyśleć co... Znaczy relatywnie. No, no, z wiadomo, dokąd jeżeli się właśnie, tak. jeżeli się porówna to z FPP, gdzie ktoś mógłby się zachować, zupełnie no bardziej nieprzewidziany. Mm. Ale mm. wszyscy o tym myślą, naprawdę. To jest takie mm. coś, gdzie... okay. czas, To jest kwestia 5-6 lat, Będziemy ale... się temu przyglądać. I to będzie na grach ogóle w pierwszej kolejności, bo tam jest ciężko... Znaczy... Trudniej się zgrać. Trudniej się zgrać, tak? Nie będę dzwonił do kogoś hej, zagramy w racing. Ale który masz już telefon w ręce. To, tak, właśnie. <grym> <grym> nawet co? nie chcesz zadzwonić, mając no telefon. Tak, A w stronę że on będzie akurat, ona on on nie w tej grze jest mikroskopijna po prostu. No, nie, nie zdawa to się. Coś leci akurat, leci. Leci. No, no, to, się może krok... no, To się dzieje w Ale jeszcze nikt się z nami nie umawia, żeby ci lecią, to leciał. Nie miał czasu. Nie miał czasu się zrobić. No dobra, niech się dzwonić. Nie wiem jak zadzwonić. No dobra, no to... E, z cztesem, się możliwe, szukają z ludzi, żeby grać w sieci. O, teraz wracają w drugą stronę. Dobra. No e, tak, mieliśmy chwilę rozprężenia. No. E, tak, to może na koniec, e, bo pojawiła się kwestia remediacji planszówek i właśnie e, z racji tego, że tutaj gra akademiki próbują troszkę promować też gry planszowe przy okazji naszych spotkań, to jest taka możliwość teraz na urządzeniach przenośnych, żeby na przykład grać w Scrabble. I wiem, że jeżeli ma się tablet, iPada i każdy ma iPhona, no to można sobie grać Ale w Scrabble tak jak głupi. się normalnie jest strasznie próżne, w sensie masz iPada Więc... i musisz mieć cztery iPhone'y, żeby grać w to to tych scrap'ów Właśnie uprzedziłeś moje pytanie, czy to już nie jest lekka przesada no, że Jeżeli potrzebujemy nie. tyle sprzętu, żeby zagrać w grę, w którą możemy sobie no, ale zagrać to jest, jest sprzęt kudełku, sprzęt, co i tak macie ze sobą To jest założenie, że się i tak ma ze sobą No tak, nie no, ale to założenie jest mało jakoś kontrowersyjne Telefon, to jest coś, co musisz wziąć ze sobą No dobra, ale coś w tej grupce Androida, no to już nie pogra z moim w ty, czy należysz do klubu wiesz? Dlaczego jest naszym przyjacielem? Nie, Nie no, proszę. Mamy <laughs> zupełnie odwrotną sytuację w przypadku gry Cywilizacja, która była portem Cywilizacji Planszowej mhm. przeglądarkowa. Tak naprawdę graliśmy sobie, czy, czy, czy przez telefon, czy przez przez przeglądarkę, można było się spotkać i pograć w to przez przeglądarkę i nie, nie rozkładać tych małych klocuszków, które się zawsze gubiły, które mm -hmm. trzeba było rozkładać godzinę, potem grać godzinę przez... Ja, przez mi się wydaje, to jest coś okay, tak jako to, to, to, to jest fajne, ale no nie wiem, jakieś takie gry, które rzeczywiście można pograć bez jakiegoś wielkiego bólu, typu, nie wiem, gry Pasans. karciane, tak? Każdy... umawiamy się jakoś, że się I... spotykamy, a one też są ja myślę, że w ten to... sposób remediowane i można Mi się wydaje, że skorzystać. to raczej chodzi o taki scenariusz bardziej tym twórcom, który jest, często się zdarza. Także to nie jest przypadek, że po prostu są w pokoju ze sobą, nie wiem, 4-5 osób, które się nudzi i mają ochotę coś zagrać. I teraz nie mają przy sobie skrabla, nie mają przy sobie kart i tak dalej. Nie pomyśleli, żeby zabrać ze sobą tygier. No ale każdy z nich ma ten telefon i, i ktoś z nich ma tablet, no i wydaje mi się, że to jest zupełnie na tyle często zdarzająca się sytuacja, że ten pomysł jest zupełnie dobry. Miałem czyli ostatnio to... właśnie, jechałem do, do Poznania z znajomymi, w 4 osoby, Kazał, że osobówka będzie chyba 5 godzin, a no więc wciągnąłem tablet, czyli Neurochima Hex i graliśmy całą drogę w Neurochimę, tak, no i to był świetny pomysł, tak? po prostu, w zasadzie to nie wymagało żadnego zaangażowania Nawet już trzeba było włączyć internet w iPadzie. Wszystko. Czyli remediacje planszówek sprawdzają się. A, tak czy ekran jest teraz wielki, sukcesy Clipsa też hmm. na... Na... Wracając do tego, ja się bardzo dziwię, że nie ma jeszcze takiej genetycznej jabłki do, do gry w karty w cokolwiek. W sensie, bez reguł tylko po prostu mm -hmm. mamy cztery tak, osoby. Mm. gdybyśmy grali w karty. Trzeba to skasować, że to jest dobry pomysł. To jest jest bardzo dobry Fajnie. Okej. Okay. Jakieś jeszcze uwagi? Myśli? Takie? A propos grania mobilnego, wszystko, no jak wszystko, to w takim razie kończymy dzisiejsze spotkanie. Zachęcamy teraz oczywiście do rozmów w kuluarach, jeszcze można się czegoś napić, można sobie coś przekąsić. I zapraszamy 9, 9 sierpnia o 18.00, też w piątek. tutaj, tak, też w piątek zapraszamy na kolejny temat, w którym najprawdopodobniej będzie scena retro. O, e, ponieważ jedziemy o, dalej, w, e, jedziemy dalej w, w dyspozytyw, czyli mieliśmy takie spotkanie ogólne, mieliśmy spotkanie. Ale bronią, retro gaming czy co? No, ogólne, no Tak, retro gaming e, właśnie to dążenie do tego, żeby jak najbardziej ten dyspozytyw, ale nie uprzedzając może nie za bardzo. E, pogadamy to sobie po prostu tak, coś, coś ten deseń, więc jeżeli macie ochotę z nami sobie o tym porozmawiać, też podzielić się tymi swoimi wrażeniami, to zapraszamy. Za dzisiaj dziękuję bardzo i do zobaczenia w takim razie. Just take a